Miesiąc marzec, wiosna zagląda nam przez okna. Zaczynamy nową serię nauczeń. Miesiąc marzec chcemy przeznaczyć na serię nauczeń o nazwie Pomnażanie przez dzielenie. Inna zastępcza czy robocza nazwa to Tabliczka dzielenia. Tytuł tego kazania, tego dzisiejszego brzmi dajby mieć. dajby mieć. Pozornie brzmi to bez sensu. Nasza życiowa wiedza i doświadczenie mówią nam przecież, że żeby coś mieć, to trzeba to wziąć, a nie dać. Przecież nic się nie bierze z niczego, czyli weźmy mieć. I choć oczywiście jest to rozumowanie zgodne z prawami fizyki i matematyki, zasady termodynamiki Newtona, Wiem, że to jest wysokie C w tym momencie dla nas, ale przypomnijmy sobie. To my w tym cyklu, w tym cyklu pomnożenie przez dzielenie chcemy zgłębić prawo, czy pewne zasady, zasadę pomnażania przez dzielenie się lub przez dawanie. Takie zasady opisane są w Biblii. I one dotyczą życia duchowego, ale także na przykład rolnictwa, ekonomii, różnych dziedzin. Biznesu. Nie będziemy jednak mówić o finansach. Nie będzie to cykl poświęcony temu dajcie więcej pieniędzy, bo robimy kostkę brukową. Nie. Nie będziemy mówić o wsparciu materialnym. Nie będziemy mówić o rozdawaniu swego chleba, by odnaleźć go po czasie. Nie będziemy mówić o tym, żeby siać obficie, by więcej zbierać. Ale w tych nauczaniach chcemy skupić się na przekazaniu zachęty nam wszystkim do... Dzielenia się Ewangelią w naszym otoczeniu. Do dzielenia się Słowem Prawdy, Słowem Zbawienia tym z tymi, którzy jeszcze tego Słowa nie słyszeli albo nie słyszeli wystarczająco dobitnie albo nie słyszeli wystarczającą ilość razy. Chcemy zachęcać do dzielenia się Ewangelią, by doprowadzać do pomnożenia liczby zbawionych. Robimy to też w kontekście rozpoczynającej się pracy misyjnej w Wałbrzychu, o której przed chwilą słyszeliśmy. I chcemy jako Kościół, jako cały Kościół te działania dostrzec, zrozumieć, docenić i wspierać. Jako wspólnota, zbór, dajemy, wydajemy, wypuszczamy rodzinę Matujzów. Będzie to długi poród, ale dajemy. Wypuszczamy. Dołączają do nich w jakiejś formie osoby chcące pomóc. Na krócej, dłużej. Zobaczymy. I z tego dawania, z tego wysłania oczekujemy plonu. Plonu nowego życia. Tam, gdzie będzie uprawa. Oczekujemy plonu zbawienia. Oczekujemy pomnożenia Królestwa Boga. Jestem szczęśliwy, że jako Kościół, jako wspólnota możemy przyczynić się do tego, że kolejny Punkcik zajaśnieje gdzieś na tej naszej regionalnej mapie. Zajaśnienie Bożym Światłem. I aby wprowadzić nas w klimat tego tematu, tych nauczań, zacznę od omówienia znanego podobieństwa. Podobieństwo o talentach. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 25. Jest to dłuższy fragment, ale mamy. zastanawiam się, czy wszyscy znamy go. W związku z tym przeczytamy wiersze, od 14 do 30. Śledź wzrokiem ten tekst, jeśli masz przed oczami, jeśli nie, to słuchaj w skupieniu, słuchaj uważnie. Będzie wtedy, pomijamy kontekst, kontekst mówi o czasach końca, o czasach rozliczeń, ale pomijamy teraz to i wchodzimy w głąb tej historii. Będzie wtedy, podobnie jak z człowiekiem, który wybierał się w podróż. Przywołał swoich służących i przekazał im mienie. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu dwa, a trzeciemu jeden. Każdemu według jego możliwości. Potem wyjechał. Sługa, który wziął pięć talentów, zaraz poszedł i zaczął nimi obracać i zyskał dalsze pięć. Podobnie sługa, który wziął dwa, zyskał dalsze dwa. Ten natomiast, który wziął jeden talent, odszedł, Wykopał w ziemi schowek i ukrył pieniądze swojego Pana. Po dłuższym czasie Pan wraca i wzywa służących do rozliczeń. Ten, który otrzymał pięć talentów, przyniósł dalsze pięć i oznajmił. Panie, powierzyłeś mi pięć talentów. Proszę, zyskałem dalsze pięć. Pan na to. Wspaniale dobry i wierny sługo. Okazałeś się wierny w paru sprawach? Teraz postawię Cię nad wieloma. Wejdź Wesel się razem ze mną. Następnie przyszedł ten, który otrzymał dwa talenty. Panie, powiedział, powierzyłeś mi dwa talenty. Zobacz, zyskałem dalsze dwa. Pan odpowiedział, wspaniale, dobry i wierny sługo. Okazały się wierny w paru sprawach, postawię się teraz nad wieloma. Wejdź, wesel się razem ze mną. W końcu zjawił się ten, który dostał jeden talent. Panie, powiedział, przekonałem się, że jesteś twardym człowiekiem. Żniesz, gdzie nie posiałeś, zbierasz, gdzie nie rozsypałeś. Przestraszyłem się więc. Poszedłem i ukryłem twój talent w ziemi. Zwracam to, co twoje. Wtedy Pan odpowiedział, zły i leniwy sługo. Byłeś świadom, że żnę, gdzie nie siałem i zbieram, gdzie nie rozsypałem. Trzeba więc było powierzyć moje pieniądze bankierom, a ja po przyjeździe odebrałbym je z zyskiem. Zabierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma dziesięć talentów. Każdy bowiem, kto ma, otrzyma więcej i będzie miał w nadmiarze, a temu, kto nie ma, zabiorą i to, co ma a nieużytecznego sługę wyrzućcie na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębami. Jest to nieustannie inspirująca historia, interpretowana na różne sposoby. Nawet w kontekście tego, jak powinna wyglądać gospodarka państwowa i polityka gospodarcza państwa, bo i takie komentarze przygotowując się do tego kazania znalazłem. Czy bardziej liberalna, czy bardziej socjalistyczna, czy coś pomiędzy. I dyskusje między zwolennikami tego i tamtego modelu. Więc inspiruje wielu ludzi do przeróżnych rozmyśleń. Ale dziś nie o polityce, nie o ekonomii. Choć w pewnym sensie tak. I to jest ciekawe, dlatego że pod pewnym względem jest to przypowieść wyjątkowa. Jezus w wielu innych miejscach posługiwał się obrazami adresowanymi do ludzi takich jak rolnicy, pasterze, rybacy, posługując się przykładami wziętymi właśnie z tych dziedzin życia, które były dla nich czytelne. Ta przypowieść jest wyjątkowa, dlatego że zawiera elementy adresowane do ludzi jakby z innego kręgu zawodowego. Ta, wydaje mi się, dedykowana jest ludziom interesu, którzy rozumieli takie pojęcia jak obrót gotówką, inwestowanie, zysk, działanie banku, rozliczenie. Myślę, że wielu prostych rolników, pasterzy czy rybaków nie miało o tym bladego pojęcia. Tutaj natomiast Jezus posługuje się właśnie takimi słowami, takimi terminami. Najpierw, czym jest talent, czym był talent? W tej historii... Talent to jest po prostu jednostka monetarna. Wartość pieniądza. I to jest w zależności od komentarzy, różnie jest to określane, mniej więcej równowartość 15 do 17 lat pracy robotnika najemnego. No to całkiem spora suma się robi z jednego talentu. To jest już kilkaset tysięcy złotych, gdybyśmy na polskie realia mieli to przeliczyć. A 10 talentów to już idzie w miliony. Niezła suma do Inwestowania do obracania. Ale obecnie w naszym języku i nie tylko, co najmniej w kilku, o których mam jakieś tam pojęcie mniejsze czy większe, otarłem się, prawdopodobnie ze względu na powszechną znajomość tej opowieści, słowo talent stało się synonimem nie pieniądza, ale synonimem uzdolnień, wrodzonych predyspozycji do czegoś w jakiejś dziedzinie. Mówimy. O kimś, że ma talent. Albo, że nie ma talentu. Wielu z nas oglądało telewizyjny show. Mam. Oglądaliście. Przyłapałem was. Ja też oglądałem. Bardzo lubiłem ten program. I uwaga. Jeśli intensywnie pracuje się nad rozwojem talentu, to efekty mogą imponować. Mówimy, on ma talent. Mając na myśli, że jest doskonały w jakiejś dziedzinie. Muzyk, malarz, aktor, sportowiec mówca. Mówimy z podziwem, a czasami nawet zazdrością. Też chciałbym tak szybko biegać, tak wysoko skakać, tak pięknie grać na gitarze i śpiewać jak Grześ. Ten to ma talent. Podobno na 100% sukcesu składa się 20% talentu i 80% pracy. Tak Niektórzy twierdzą. Nie wiem, czy to jest prawda, ale coś w tym jest. Dlatego, że Talent bez pracy rodzi rozczarowania. Mówi się o niektórych osobach. Taki zdolny, no taki zdolny, a nic z tym nie robi. Prawda? Albo jest taka kategoria uczniów w szkołach. Zdolny, ale leniwy, leń. Przyznawam się, że słyszałem to o sobie niejednokrotnie w kilku momentach mojej edukacji. Szczególnie niższego szczebla. Zdolny, ale niepracowity. Leń. Talent plus praca równa się efekt, sukces. Bogacz z tej przypowieści przed wyruszeniem w długą podróż ocenił osobiste cechy każdego ze sług. Zauważcie, to nie było rozdane przypadkowo, to nie było rozdane losowo, ale było to przemyślane rozdawanie. Czytaliśmy, że dał każdemu według jego możliwości. Biblia warszawska według zdolności. To jest bardzo ważna wskazówka, która też wyjaśnia nam późniejszą część historii. Bogacz Pan nie oczekiwał niczego, co przerastałoby możliwości czy zdolności tych, którym powierzono ten majątek. I przed sługami otworzył się świat możliwości dla ich przedsiębiorczości i inwestycji. Niektórzy z nas marzą o wielkich pieniądzach, które mogliby zainwestować, zarobić, obrócić. Znam takich. To jest dobre marzenie. W szerszym znaczeniu pojęcie talent, ten, o którym czytamy tutaj, odnosi się do wszystkich darów, jakie Bóg dał nam dla naszego użytku. I ta definicja słowa talent, słuchajcie uważnie, obejmuje wszystkie dary duchowe, Naturalne i materialne. Każdy z nas otrzymał dary duchowe, naturalne i materialne. Zaliczają się do nich nasza natura i dane nam środki. Na przykład zdrowie, inteligencja, wykształcenie, obdarowania duchowe, umiejętności, możliwości, zasoby materialne, szanse i okazje, jakie stoją przed nami. To są talenty, które... Bóg nam w życiu powierza duchowe, naturalne i materialne. Czytaliśmy pierwszy i drugi sługa, podwoili stan posiadania. Jednak czy wiemy, jak to się stało? No do końca nie, natomiast wiemy z pewnością, że musieli ten kapitał wypuścić z rąk. Pieniądz nie pomnaża się wtedy, gdy sobie leży gdzieś na półce. Pieniądz pomnaża się wtedy, kiedy jest zainwestowany, kiedy jest w obrocie. Nie jestem biznesmenem, ale to rozumiem. I chyba każdy z nas zdaje sobie z tego sprawę. To znaczy, że dali te pieniądze na zewnątrz w ręce innych ludzi. To znaczy, że podjęli pewne ryzyko i pozwolili korzystać innym z ich pieniędzy, z ich talentu czy talentów, z ich obdarowania. I uwaga, inni prawdopodobnie też na tym zarobili. Też z tego skorzystali, też byli zadowoleni. Dlaczego? Dlatego, że ktoś im coś dał. Dał coś, co pomogło im, w realizacji ich przedsięwzięć, osiągnięciu ich celów. I ten obrócony kapitał, pomnożony kapitał wrócił do tego, kto go puścił w obieg. Wszyscy byli zadowoleni. I to jest obraz tego, jak powinno dziać się to w Królestwie Bożym. Wypuszczamy coś, co uszczęśliwia, pomaga innym. Odnoszą z tego korzyści nie tylko my sami, ale ci wszyscy, których ten talent dotyka w jakiś sposób, który jest im powierzany, który im służy. Wraca do nas w jakiejś formie, ale wszyscy po drodze są zadowoleni. Wszyscy po drodze osiągnęli jakąś korzyść dzięki temu, że coś daliśmy, coś wypuściliśmy, coś uruchomiliśmy z siebie. Wydobyliśmy to, co jest darem duchowym, naturalnym, materialnym i ruszyliśmy z tym do działania. Piękny obraz Królestwa Bożego, Kościoła. Pewnie było jakieś ryzyko, że może się nie udać, jak to w biznesie. Mogło być też tak, że zyski były skokowe. Wiecie, fajnie jest, jak mamy jakiś pieniądz i on tak widzimy, że rośnie, rośnie, rośnie, taka krzywa, fajnie do góry idzie, się cieszymy, ale to jest niezmiernie rzadkie zjawisko, zdaje się, w ekonomii. Najczęściej to są, wiecie, tak i tak, i tak, i tak, i tak. No dobrze, jeżeli ciągle ta średnia jest wyżej. Ale mogło być tak, że coś dali, i przez jakiś czas nie mieli z tego nic. Był okres próby, był okres rozczarowań, był okres oczekiwania, był okres pytania, co się dzieje z tym, ja robię, ja służę, ja działam, a tu nic. Bądź cierpliwy. Używaj wytrwale swoich darów, swojego talentu duchowego, naturalnego, materialnego. Może długo czekano na zwrot, ale finalnie warto było. I pamiętaj, zawsze jest warto puścić w obieg swoje obdarowanie. To jest bardzo ważne zdanie z tego kazania. Zawsze jest warto puścić w obieg swoje obdarowanie. Powtórz to sobie. Zawsze jest warto puścić w obieg swoje obdarowanie. To, które masz. Wydaje ci się, że może masz niewiele. To tobie się tylko tak wydaje. Masz tyle, ile otrzymałeś zgodnie z twoimi możliwościami, swoimi zdolnościami. Być może otrzymasz więcej w przyszłości. Jedną z prostych nauk wynikających z przypowieści o talentach, z tego co czytaliśmy, jest to, że w przeciwieństwie do osiągania zysków Ponoszenie strat, czyli marnotrawstwo darów duchowych, naturalnych i materialnych, szczególnie z braku inicjatywy, szczególnie z powodu braku inicjatywy, bierności, lenistwa, gnuśności jest postępowaniem złym. Nie jest postępowaniem neutralnym. Zaraz po tym trochę więcej o tym powiem. Zachowanie się trzeciego sługi możemy jednak lepiej rozumieć w kontekście funkcjonującego wówczas prawa rabinicznego, dotyczącego spraw finansowych. Były takie prawa. Prawo rabiniczne traktowało zakopanie pieniędzy przez tego, komu były one powierzone w depozyt, jako najlepszy sposób zabezpieczenia ich przed kradzieżą. Czytamy, że ten człowiek wykopał schowek w ziemi. Jeżeli osoba obdarowana pieniędzmi zakopała je zaraz po ich otrzymaniu, zgodnie z tym prawem była wolna od odpowiedzialności za te pieniądze, cokolwiek z nimi później się stało stało czy działo. Rozumiecie to? Mam problem z głowy. Dostałem majątek. Co tu zrobić? Schowam ziemię. Prawo mnie chroni. Nie muszę nic robić. Nieważne, że ktoś nie skorzysta. Nieważne, że nie robię tak jak inni, którzy dostali talenty. Zgodnie z prawem mogę to zrobić. Przeciwnie było na przykład z pieniędzmi i tutaj też przykład zawiązanymi w chustę. Taki tłumoczek no jeden talent, żeby spakować, to ta chustka musiała mieć niezły rozmiar. Jeżeli taki pieniądz, taka kwota byłaby zawiązana w chustę, a nie zakopana, ten, komu powierzono pieniądze, musiał pokryć straty poniesione z powodu niewłaściwego dbania o depozyt. Więc jeżeli były w chuście, a ktoś by ukradł, czy coś by się stało, nie wiem, jakiś pożar, cokolwiek innego, to ten człowiek odpowiadał za te pieniądze. Jeśli zakopał, to już nie. No to no aż się prosi, żeby zakopać. No po co mam się narażać? No w huście, no kto mądry w huście, Czy ma pieniądze? Do ziemi z tym. A może obracać? Nie, nie, jeszcze stracę wszystko. A po co mi ten wysiłek? Mam swoją robotę, mam swoje życie, mam swój uporządkowany tydzień, mam swój spokojny tryb, nieważne, że półjałowy, ale mi to odpowiada. Nikt się mnie nie czepia, nikt niczego nie oczekuje. Mam święty spokój. Nikt mnie nie skrytykuje, bo przecież nic nie zrobię, żeby za cokolwiek odpowiadać. Pieniądze w ziemi. Dajcie mi spokój. No lubię tu być, ale jest miło, fajnie. Ale są pewne granice. Trzymajcie się na dystans. Nie pójdę dalej. Jednak w powyższej przypowieści pan Sług całkowicie zakwestionował ten rabiniczny sposób rozumowania i to rabiniczne prawo. Uznał, że nieużywanie talentu to strata, gdyż uważał, że kapitał powinien przynosić zysk. Taki jest wniosek z tej historii. Bardzo jasny, oczywisty. I w tym sensie uznał, że czas to pieniądz. Po dłuższym czasie wrócił i spodziewał się, że ten pieniądz będzie w jakiś sposób powiększony, pomnożony. Lenistwo, gnuśność tego sługi, który otrzymał jeden talent, rozgniewała Pana. A więc Bóg nakazuje nam używanie naszych talentów, czyli darów duchowych, naturalnych i materialnych do celów produktywnych. Wiem, że to brzmi jak kawałek lekcji ekonomii, ale to jest przypowiedź dla ludzi, którzy to rozumieli. I przypowiedź ta podkreśla potrzebę pracy, tworzenia i pomnożenia. No ale spójrzmy teraz na motywację tego sługi. Co on powiedział panu, gdy przyszedł czas rozliczenia? Bałem się. Czego ten człowiek się bał? No, mógł się bać kilku rzeczy. Mógł się bać straty. No, nie wyjdzie. No, może tak się zdarzyć. Zdarza się, że działamy i jest strata. Ci, którzy inwestują jakieś pieniądze, ja nigdy nie inwestowałem. Mój biznes to były raczej drobne usługi. Ja nigdy nie inwestowałem jakichś pieniędzy, ani na giełdzie, ani w jakieś lokaty, ani w jakieś przedsiębiorstwa. Ale wiem, że czasami się inwestuje i nie ma zysku. Więc bał się straty. Bał się też odpowiedzialności za stratę. No, ja odpowiadam. To nie tylko, że pieniędzy będzie mniej, czy w ogóle, ale może jeszcze mi każą spłacać to. I co wtedy? Po co mi taki kłopot? Bał się też reakcji Pana. Wiedziałem, że jest człowiek twardy. O, Ty jesteś taki... No wszędzie pieniądze robisz. Rozliczasz te sługi. Nie, nie, nie, to ja wolałem... Wolałem nic, żeby się nie narazić, bo jeszcze w ogóle nie zrozumiał idei, która towarzyszyła otrzymaniu talentów. Co będzie, jak się nie uda? Przyznaj się, czy takie myśli nurtują czasami Twoje serce? Co będzie, jak się nie uda? W kontekście Twojego życia, pracy, ale także w kontekście Kościoła. W kontekście służenia. W kontekście nieco większego zaangażowania się. Co będzie, jak się nie uda? Mamy takie myśli? Mhm. Wiem, że mamy. I ten rodzaj lęku powstrzymuje wielu obdarowanych uczniów Pana Jezusa przed podjęciem działania. Lepiej nie robić nic, bo nie ma ryzyka niepowodzenia. Nikt mnie nie wyśmieje, nie skrytykuje, nie rozliczy. Nie będzie zły na mnie. Cudzysłów, słodkie życie. Dajcie mi spokój. Ale nie tylko to. Sługa ów za swoją bezczynność, w pewien sposób możemy to wyczytać, obwiniał Pana, bogacza. To z powodu lęku przed Tobą, bałem się Ciebie. Boś człowiekiem twardym, nawet w jakiś sposób przerzuca Odpowiedzialność za swoje zachowanie na tego, któremu powierzył talent. No brzmi to absurdalnie. Otrzymał talent do dyspozycji, ale to, że z tym nic nie zrobi, przerzuca na tego, który mu to dał. Przedziwna wymówka. Człowiek ten bojąc się porażki nawet nie spróbował odnieść sukcesu. Czy nie ma tak czasami w twoim życiu? Czy nie bywa tak, że bojąc się porażki nie próbujesz iść w stronę sukcesu? Czy to ciebie nie powstrzymuje, nie hamuje? Lęk. Najczęściej irracjonalny. Lęk prawie zawsze jest irracjonalny. Kiedyś mieliśmy nauczanie na ten temat. Różnica między strachem a lękiem. Jak ktoś jest zainteresowany, to będę przy stoliku w kawiarence. I czy w świetle tej historii, w świetle tego, co tutaj czytaliśmy, muszę jeszcze tłumaczyć, w wielkim błędzie jest ten, kto myśli tak jak ten trzeci sługa? Czy trzeba coś jeszcze mówić? Wydaje mi się, że nie. Bezczynność lub marnowanie zdolności pobudza gniew Boga. Wiecie, to on kryje się w tej historii pod postacią Pana, bogacza. To Bóg. Trzeci sługa nie roztrwonił pieniędzy swojego Pana, lecz po prostu ukrył je w ziemi, jak na to zazwalało prawo, o którym wam powiedziałem. I dlatego reakcja Pana w tej przypowieści musiała zaskoczyć słuchaczy. Jak to? Pan nazwał tego sługę złym i leniwym, a nie ostrożnym i roztropnym, jak było to w zwyczaju i jak było to w ówczesnych poglądach. I wygnał go na zawsze od siebie. Ta przypowieść mówi nam o aktywności i bierności. Kończy się na wersecie 30, który przeczytaliśmy, ale w następnych wersetach, w następnej historii Ewangelista Mateusz mówi nam dokładnie o tym samym, o tej samej zasadzie. Nie będziemy teraz tego czytać, ale jest to historia o sądzie nad narodami. Jeżeli macie tekst, rzućcie proszę. Od 31 do 42 szóstego wiersza, jest mowa o kozłach i owcach, o prawicy i lewicy, że jedni staną po prawej, drudzy po lewej, jedni otrzymają pochwałę i nagrodę. A za co pochwała i nagroda? Streszczając tą historię, Jezus mówi do tych, którzy otrzymali nagrodę. Byłem głodny, a nakarmiliście mnie. Byłem spragniony, daliście mi pić. Byłem przychodniem i bezdomnym, przyjęliście mnie. Byłem nagi, przyodzieliście mnie. Byłem chory, doglądaliście mnie. Byłem w więzieniu, odwiedzaliście mnie. Ci ludzie mówią, panie, zaraz, zaraz, o czym ty mówisz? Kiedy widzieliśmy cię głodnego, nagiego, chorego w więzieniu? Jezus mówi, cokolwiek komukolwiek zrobiliście, mi zrobiliście. Co, powtórz to sobie. Cokolwiek komukolwiek robimy to Jezusowi. Cokolwiek komukolwiek. Ci drudzy po lewej stronie abstrahujemy od pojęć politycznych. Prawica i lewica. to nie o to tu chodzi, więc rozumiemy. To nie jest agitacja przed wyborami. Jestem daleki od takich klimatów. Ale ci po lewej usłyszeli wyrok i karę. Przeciwieństwa powyższych. Powody Byłem głodny, nie daliście mi jeść. Spragniony, nie daliście pić. Uchodźcom, przychodniem, nie przyjęliście. Nagim, nie daliście ubrania. Chorym, nie dbaliście o mnie. W więzieniu, zapomnieliście. I ci też zdziwieni mówią, panie, o co ci chodzi? No, gdybyś ty był głodny, czy w więzieniu, to byśmy grafik całodobowy usługiwania ustalili. Gdybyśmy wiedzieli, że to ty tam jesteś, panie. Nigdy Cię nie widzieliśmy przecież w takiej sytuacji. Jezus mówi, i to jest druga prawda, czegokolwiek komukolwiek nie zrobiliście. czegokolwiek, komukolwiek nie, to i mi nie. Ci pierwsi, cokolwiek komukolwiek zrobiliście, to i mi. A ci drudzy, czegokolwiek komukolwiek nie, to i mi nie. Rabiniczne prawo mówiło, nie rób nic złego, i człowiek z tą mentalnością, z tą świadomością zakopał talent w ziemi. Prawo Chrystusa mówi, czyń dobro. Taka jest konkluzja. Przypowieści o talentach i tego ciągu dalszego. To jest uzupełnienie tej historii. Rabiniczne prawo mówi, zakop w ziemi czuł się bezpieczne. Prawo Chrystusa mówi, używaj, obracaj, przynieś korzyść. Rabiniczne prawo mówi, nie strać. Prawo Chrystusa mówi, zyskaj, wypuść, daj. Bóg jest samym arcywzorem tej prawdy, tego działania Bóg jest dawcą od początku genialny, kapitalny werset którego do końca jeszcze nie rozumiem zgłębiam go, zastanawiam się czytam komentarze, myślę Rzymian 11.36 Rzymian 11.36 tam jest taki zwrot, wszystko jest z Niego w kontekście stworzenia też z Niego wszystko Bóg stworzył to wszystko co istnieje i ten rąbek tajemnicy uchylony mówi nam z Niego. Przez Niego, z Niego, ku Niemu, dla Niego, z Niego. Bóg dał. Bóg dał swoje słowo, wypowiedział słowo i zaistniały światy, kosmosy, galaktyki. Bóg wypowiedział słowo, rozdzielił światłość od ciemności. Bóg dał swoje słowo. Bóg dał swoje słowo, rozdzielił wody od ziemi. Uczynił sklepienie, potem ustanowił Światła rządzące dniem i nocą. Bóg dał swoje słowo, swoją energię, swojego ducha i uczynił rośliny. A potem inne istoty, żywe, zwierzęta, człowieka. Dał swój dech życia. Bóg dał człowiekowi ogród Eden do dyspozycji. Dał mu potem całą ziemię w zarządzanie. Bóg dał. Bóg dał Noemu przymierze tęczy. Czytajmy, jakie to przymierze. Nie we współczesnym. Znaczeniu. Bóg dał Abrahamowi syna obietnicy i niezliczone potomstwo. Bóg dał Jakubowi obietnicy, czyniąc go Izraelem. Bóg dał Mojżeszowi kolejne przymierze na tablicach. Bóg dał Izraelitom proroków, sędziów, królów. Bóg daje ludzkości słońce i deszcz, dzień i noc, lato i zimę. Bóg dał swoje słowo Żydom i poganom. I Bóg dał swojego syna, by objawić siebie, by poniósł nasze grzechy, by otworzyć nam drogę do nieba. Bóg dał Bóg daje nam swoją łaskę, daje swoje prowadzenie. Bóg daje swoje zaopatrzenie, daje swoje karcenie, daje swój pokój, który nieustannie strzeże naszych myśli i serc, gdy poddamy się temu pokojowi. Daje nam siły do życia. Bóg daje mądrość, gdy o nią prosimy. Daje odpuszczenie grzechów, gdy je wyznajemy. Bez miary Bóg daje nam aniołów, by nas strzegli. Bóg daje nam ludzi Jego narzędzia, by nam pomagali. I nic Mu nie obywa. I nic nie traci. Przybywa Mu chwały, przybywa Mu dziękczynienia, przybywa... Aby im więcej jest uczestników chwały, tym bardziej obfitowało dziękczynienie ku chwale Bożej. Bóg daje i daje i daje. A to wraca do Niego w postaci chwały, uwielbienia, dziękczynienia. Bóg daje i daje, daje i nie męczy się tym. To jest ten nasz arcywzór. Ta przypowieść odsłania rąbek tego duchowego prawa, jakże niezwykle ważnego. Daj, daj by mieć. Daj to, co otrzymałeś, aby mieć więcej tego, co Bóg ma dla Ciebie zaplanowane. Jeśli zakopisz w ziemi, Twój wybór, ale wiedz, że to nie prowadzi do niczego dobrego. Nic nie obywa tym, którzy dają swoje talenty, czyli dary, powtórzycie dary duchowe, naturalne i materialne. Przybywa radości, wiary, pokoju, błogosławieństw. A czymś najcenniejszym, co możemy puścić w obieg naszego otoczenia jest Słowo Boże, jest Ewangelia, która może zbawić i pomnożyć Królestwo Boże, jeśli się nią będziemy dzielić, jeśli puścimy ją w obieg w naszym środowisku, w naszej rodzinie, wśród naszych sąsiadów, znajomych i nieznajomych. Sługo, to jest słowo do każdego z nas. Sługo, obyś usłyszał kiedyś, obyśmy usłyszeli kiedyś. Wspaniale! Byłeś wierny w małym, masz większe.